Anatol Sulik, podróże z Bogusiem, ciąg dalszy spotkania w wielkim gronie, wycieczka mikrobusem do Zdołbunowa, Boguś szykuje nowe plany zwiedzania Wołynia. Kiedyś od końca XV wieku Klewań był główną rezydencją czartoryskich, więc i zamek pewnie był okazały, ale to, co tam ujrzeliśmy obecnie, wołało o pomstę do nieba. Najpierw do zamku trzeba było jakoś się dostać. Mikrobus musieliśmy zostawić na dole, bo na wierzch prowadziła wyjątkowa kręta i podła drożyna. Pełno tu leżało kamieni i cegieł po jednej i drugiej. W drugiej stronie jezdni waliły się jakieś mury, była w końcu też i brama, ale raczej współczesna i okropnie zniszczona. I pewnie ktoś tu nawet mieszkał, bo dostrzegliśmy dziadka ciągnącego wiadro wody. Odpowiedział na nasze pozdrowienie jakoś bez przekonania i dodał, że nic tu nie zobaczymy i w ogóle to wstyd dla miejscowej władzy, że takie zabytki oglądają turyści zagraniczni. Miał rację i miał. Dziedziniec zamkowy był zawalony potłuczoną cegłą, rdzawą, pogiętą blachą i jakimiś rupieciami z zasypanymi szkłem sporozbijanych okien. Nic a nic dziwych staroci. Na ścianach resztki sowieckich płytek i farby o ponurych kolorach. Wszystko pootwierane, nie ma ani drzwi, ani podłogi, wszędzie jakieś czarne, przebite w ścianach i w sklepieniach otwory, aż strach tam wchodzić. Ale w końcu jakoś przyciskamy się bliżej jasnego prostokąta okna na przeciwległej ścianie. Warto tu było jednak ryzykować wejście. Przed nami... Dolina rzeki Stubła, widziana z góry, krajobraz niewymownie piękny, sielankowy, całkiem jakby z innej bajki. Wracając do naszego auta schodzimy stromym zboczem obok mostu, wykonując kilka wspaniałych zdjęć jego łuków wyłożonych z czerwonej cegły. Prawie nad samą szosą stoi na wysokim pagórku ładna cerkiewka, ale tam już nie idziemy. Wycieczka się kończy, bo i słoneczko zaczyna chylić się za zamkowe mury. Wyjeżdżamy znowu na szosę i jedziemy wprost na równe kościół w Klewaniu obejrzymy sobie kiedy indziej. Równe mijamy obwodnicą i oto wreszcie widzimy w oddali wysokie kominy cementowni, czyli dojeżdżamy do Zdołbunowa. Boguś z podnieceniem opowiada o naszych poprzednich tu wizytach, wywołując z pamięci różne ciekawsze sytuacje. Nareszcie jesteśmy na znajomej ulicy i skręcamy do plebanii, objechawszy kościół dookoła. Ksiądz Andrzej z uśmiechem wita nas, Zapraszając do środka, zastanawia się tylko nad tym, gdzie położyć taką gromadę. Boguś uważa, że najlepiej w tej salce, w której już kiedyś mieliśmy nocleg. Pokładziemy się pokotem na tych materacach, proszę księdza, co to kiedyś widziałem. No i będzie dobrze. Niestety materace zostały zaniesione na poddasze, musimy teraz je pomału znosić z powrotem, ale co to jest dla kilku zdrowych chłopów? Więc za kilkanaście minut podłoga już jest szczelnie założona materacami, jednak dla wszystkich i tak brakuje miejsca. Boguś zarządza, że będziemy leżeć jeden przy drugim, a obracać się jak w wojsku na komendę. Kobiety tylko będą miały lepiej, bo obok jest jakiś mały alkierzyk. Parę osób kombinuje przy krzesłach, może da się jakoś i na nich przespać. Zenon każe się o niego nie martwić, bo jemu wystarczy jedno krzesło, będzie spał na siedząco, jest przyzwyczajony. W końcu wszystko jest jako tako przygotowane. Idziemy więc na kolację do kuchni. Ci od krzesła niosą je ze sobą, bo nie będą mieli na czym usiąść. Inni już poznosili prezenty dla naszego gospodarza. Są tu rozmaite rzeczy, w tym też jakieś konserwy, przetwory, no i co tam jeszcze. Pomyślano także i o naszym wyżywieniu. Przyciągnięto kilka toreb z żywnością w takiej ilości, że wystarczy dla. — Całej głodnej kompanii! — jak stwierdził żartobliwie Boguś. Kilka osób bardziej do tego wprawnych zaczęło szykować kolację. Reszta towarzystwa rozmawiała z księdzem. Szczególnie ci, którzy byli tu po raz pierwszy, zasypywali naszego kochanego proboszcza pytaniami. Kobiety tymczasem poszły do kościoła, żeby pomodlić się w wieczornej ciszy. W niedzielę... Od samego rana wszyscy byliśmy już na nogach. Natychmiast utworzyło się kilka kolejek, ruch zrobił się wprost niesamowity, trzeba było się golić, myć, sprzątać porozrzucane sprzęty, w końcu zanieść z powrotem materacę na poddasze. Na mszę poszliśmy zorganizowaną grupą, zajmując jako goście ławki w centralnej części nawy. Wiernych było dosyć dużo i Józef porobił trochę zdjęć. Wyglądał na wyraźnie zadowolonego, mimo że Rano marudził po rzekomo nieprzespanej nocy. Ksiądz Andrzej skierował do wiernych kilka słów. Nawiązując do naszej grupy, powiedział także i o tym, że wśród gości jest osoba ochrzczona przed wojną w tym kościele. Po mszy kilka staruszek podeszło do matki naszych braci i zaczęły rozmawiać o dawnych czasach. Józef znów robił zdjęcia i się cieszył, że mógł tu przyjechać, ale pomału trzeba było też się zbierać w drogę powrotną, zresztą ksiądz miał jeszcze jechać na inną parafię, spożyliśmy więc wspólnie. Śniadanie, pożegnaliśmy się z gościnnym gospodarzem i pojechaliśmy jeszcze na miasto zobaczyć te rodzinne miejsca pamięci, które Boguś pragnął pokazać swoim przyjaciołom. Pogoda nam dzisiaj wyraźnie dopisała i wycieczka się udała. Powrót był naprawdę wesoły. Wewnątrz mikrobusu wciąż trwały rozmowy, przerywane żartami i śmiechem. Zaczęliśmy w końcu nawet śpiewać, ale kierowca oznajmił, że zbliżamy się do łódzka, więc co dalej robimy? Boguś popatrzył na zegarek i stwierdził, że mamy jeszcze czas, no to, jak i obiecał, skręcamy pod zamek. Wykupiliśmy bilety wstępu i pochodziliśmy po dziedzińcu, zaglądając w różne zakamarki. W tej samej cenie mieściło się także wejście na mury obronne i zwiedzanie Muzeum Dzwonów na wieży. Towarzystwo nieźle się bawiło, zdobywając zamkowe mury, a przy okazji robiąc zdjęcia na lewo i na prawo. Liczyłem na to, że odwiedzimy przy okazji galerię obrazów, w której znajdują się płótna z zamku Radziwiłłów w Ołyce, ale z jakiegoś powodu była dziś nieczynna, więc zeszliśmy na dół, na plac katedralny i weszliśmy jeszcze na chwilę do katedry, Wycieczkę można było uważać za zakończoną, a jednak do granicy został nam ponad sto kilometrów, czyli... Co nieco można jeszcze zobaczyć. Zresztą mnie mieli oczywiście odstawić do Kowla, a po drodze też było trochę zabytków. Ale dziś chciałem pokazać przede wszystkim miasteczko Hołoby, które leży tuż przy szosie, bliżej Kowla. Mało kto wie, że w tej niewielkiej mieścinie można zobaczyć naraz aż tyle osiemnastowiecznych zabytków. Oczywiście znajdują się w stanie okropnego zaniedbania, ale ważnym jest to, że jakimś cudem jednak przetrwały do naszych dni. Przez kilka wieków miasteczko należało do znanych na Wołyniu rodów wilgów, podchorodeckich, ronikierów. Ale w pierwszej połowie XVIII wieku z chołobami wiążą imię Józefa Jeruzelskiego lub też Jaruzelskiego, pod Stolego podlaskiego. Prawdopodobnie z tego rodu pochodził generał Wojciech Jaruzelski. W latach 1711-1728 Józef Jeruzalski wznosi w chołobach barokowy kościół. Obok kościoła stoi budynek probostwa z podwójnie łamanym staropolskim dachem. Jest tu także cerkiew murowana, dawniej unicka, z dwoma wieżyczkami po bokach frontowej Elewacji, a przy cerkwi stoi śliczna drewniana dzwonnica, do tej pory jeszcze kryta gątem. Pozostały również jakieś resztki dawnego pałacu, brama wjazdowa także kryta dachem staropolskim. Ale najważniejsze są trzy figury z 1711 roku, stojące po przeciwnej od pałacu stronie drogi. Obecnie znajdują się już na terenie prywatnej posesji i latem zakryte rozłożystymi gałęziami orzechów włoskich. Teraz, gdy liści jeszcze nie ma, można wykonać wspaniałe zdjęcia. Centralna figura Matki Bożej stoi na wysokiej, kilkumetrowej kolumnie po jej ob stronach są dwie mniejsze rzeźby świętych, stojące na barokowych podstawach z wnękami, w których niegdyś znajdowały się malowane na płótnie obrazy. Przy tej samej drodze, ale znacznie dalej zachowała się murowana niewielka kapliczka przydrożna, zwieńczona żelaznym krzyżem kowalskiej roboty. Uważałem, i chyba słusznie, że takiej możliwości nie możemy po prostu opuścić, bo warto zobaczyć te zabytki. Zresztą miałem na pokładzie sprzymierzeńca, regionalistę i podróżnika w jednej osobie, pana Józefa, który słuchając mojej prelekcji już szykował aparat fotograficzny. Reszta towarzystwa też uznała za wskazane zwiedzić tak wspaniały zakątek. Ktoś nawet zażartował i powiedział, że po daniach głównych w dobrej restauracji zawsze podają deser. Boguś chcąc nie chcąc dał milczącą zgodę, zresztą musiał, bo jemu niespodziewanie skończyły się papierosy, a w chołobach były oprócz wszystkiego jeszcze i sklepy. Nasi chłopcy też sobie skorzystali z postoju i pomiędzy oglądaniem zabytkowych obiektów zaliczyli sklep spożywczy, a więc mieliśmy po piwku, które spożywaliśmy później wśród resztek parku pałacowego. Stara brama wjazdowa smutno spoglądała na nas po powybijanymi oknami na piętrze, a w jednym z nich niespodziewanie pokazały się dwie rogate kozy. Widocznie weszły tam po jeszcze istniejących schodach. Józef podał mi swoją butelkę i dosłownie się rzucił bliżej bramy z aparatem, pragnąc uwiecznić taki rzadki obrazek. Kozy nie były głupie. Nie czekając na podejście fotografa, dały stąd takiego susa, aż jakieś cegły za nimi się posypały. Trudno co tu robić. Józef w tej sytuacji po prostu zapomniał, że jego aparat ma funkcję zbliżania i mógł przecież wykonać jakieś tam zdjęcie z oddali. Tymczasem inni zwrócili uwagę na niewysoki, ale piętrowy budynek opodal miał Wejście ozdobione kolumnami, które podtrzymywały półokrągły balkon. Budynek też był cały zdewastowany, bez okien i drzwi, ale jeszcze kryty resztkami falistego eternitu. Wyjaśniłem, że jest to dawna oficyna państwa Mianowskich, wybudowana na początku XX wieku. Jeszcze nie tak dawno temu mieścił się tu jakiś oddział miejscowego szpitala czy coś takiego. Mianowscy natomiast byli właścicielami miejscowych dóbr w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie wykluczam więc takiej możliwości, powiedziałem dla żartu, że właśnie z tego balkonu mógł przemawiać do miejscowej ludności jakiś sowiecki komisarz we wrześniu 1939 roku. Żart okazał się być strzałem w dziesiątkę. Już nasi chłopcy zaczęli szukać wejścia na ten historyczny balkon. Józef został na dole i robił im zdjęcia. Ktoś w rzekomym uniesieniu stał przy balustradzie i wyciągając rękę do przodu, w geście wodza proletariuszy wołał do nas – "Zdrastwujcie, towaryści! Ubaw był niesamowity, Boguś już całkiem zapomniał o tym, że miał nas poganiać, zapalił kolejnego papierosa i tylko ciągle powtarzał, trochę jakby z ukraińska — O mater Boża! Aż co to oni wyprawiają? Po co ty im, Tolcia, takie rzeczy opowiadasz? Widocznie też był zadowolony z tak niespodziewanej końcówki naszej podróży. Za jakieś pół godziny znaleźliśmy się nareszcie w Kowlu, na moim osiedlu. Sąsiedzi pewnie z ciekawością patrzyli przez okna na te niecodzienne zjawisko, aż trochę mi się zrobiło nieswojo, bo oto Boguś kazał pozanosić do mnie jakieś reklamówki z prezentami dla żony, przecież niedawno minęło 8 marca, wyciągnęli z bagażnika następnie jeszcze jakieś pudło kartonowe, a to już okazało się dla mnie całkowitą niespodzianką dostałem Pierwszy w życiu komputer z oporządzeniem. Oczywiście był używany, bo to Józef gdzieś załatwił w urzędzie, ale na chodzie, więc musiałem wreszcie nauczyć się obsługi tego sprzętu. Jak się zmieściło u mnie w chałupie, tylu ludzi lepiej nie pytać. Zresztą mieliśmy już doświadczenie po zdołbunowie. Jeść oczywiście nikt i tak nie chciał, mimo namawiania ale herbatki i kawy, owszem, napiliśmy się oczywiście przeważnie na stojąco. Kierowca wolał siedzieć i pilnować samochodu, bo zauważył obok bloku dwóch zataczających się pewnie od wiatru siniaków. I chociaż tłumaczyłem mu, że są nieszkodliwi, to jednak grzecznie odmówił iść do mieszkania, bo jest tylko kierowcą, a nie właścicielem auta, więc w razie czego nie chcę stracić pracy. Poszedłem na górę jako ostatni, zapraszając towarzystwo prawie sakramentalnym powiedzeniem z filmusami swoi. Gości przodem puszczam. Tłoczyliśmy się więc u mnie w mieszkaniu i nadal gadaliśmy. O czym? Jasne, że o Wołyniu. Józef z ciekawością oglądał mój księgozbiór, a Boguś dobrał się do map i coś tam nad nimi medytował. Nareszcie podniósł głowę i oznajmił z zadowoloną miną, że... Tyle czasu jeździliśmy tymi samymi drogami, no prawie tymi samymi, ale teraz widzi następne podróże już nieco inaczej, bo trzeba będzie zahaczyć o tę i tamtą miejscowość, objechać szerokim łukiem cały po lesie, a najważniejsze to zobaczyć w końcu ten kisielin. To małe miasteczko, a obecnie zwykła wieś. Jakoś nie dawało jemu spokoju. Coś go tam widocznie ciągnęło. Już nie chciałem go o to wypytywać. Wiedziałem na pewno, że za niedługo i tak zadzwoni i wszystko opowie. Boguś to był Bogu i nic poza tym. Dostrzegłem w jego oczach jakiś dziwny błysk, czy raczej Ognik, który będzie pomału się jarzyć, płonąć coraz bardziej, aż w końcu zmusi mego przyjaciela ponownie usiąść za kierownicę i gnać od białego rana gdzieś tam, na wschód, za Bóg, na spotkanie z nową przygodą. Jaka to będzie przygoda? Tego nawet sam Boguś na razie pewnie nie wie. Ja też, ale wiem od dawna, że mój przyjaciel za każdym razem potrafi zadziwiać. Zresztą także i mnie. Może właśnie to mi się podoba? Kto wie...